Witamy Państwa w naszej audycji Mielenie ze Zorem, antywirus po tej stronie 20... stycznia 2023 roku i Zezowaty Zoro po drugiej stronie. Czuwaj i knuje jak zwykle. Czas jest karnawałowy, chociaż nie dla wszystkich. Księgowi toną w papierach, przymierzają się do bilansów rachunku wyników. Właściwie powinni go już mieć, bo jest po, po 20, więc podatek powinien być już zapłacony. Ja też ostatnio spędziłem sporo czasu na takich właśnie obliczeniach, bo to jest jeden z zakresów moich obowiązków, że kreuje się obraz firmy poprzez prezentację różnych danych, a jak wiadomo można za pomocą tego rozmaite obrazy tworzyć. Ekonomia tutaj ma niezliczone pomysły co do zarówno tabel, jak i sposobów prezentacji użytych metod statystycznych. Także możemy tutaj wiele rzeczy zdziałać. Co prawda nie wszyscy księgowi od razu wpadają na te pomysły. Niektórzy muszą się sporo namęczyć i wracają chwiejnym krokiem późną do domu. Małżonki z pewnością nie są zadowolone, ale taki to jest właśnie czas bilansów. Tak, to rozumiem, że chcesz mnie podsumować. No no. Ubiegły rok, to żeśmy nawyczyniali, co z tego wynika i jakie są perspektywy na rok, który się zaczął, tak? To w tę stronę Jak zmierzamy. najbardziej, no bo rok jest już domknięty z całą pewnością, aczkolwiek nie wszystkie konsekwencje wydarzeń z poprzednich miesięcy są nam wystarczająco znane. Niektóre rozgrywają się nadal pod dywanem, inne znowu pojawiły się dużo, dużo szybciej. Niektóre z tych zamiarów rządzicieli zostały wyłożone, że tak powiem, jak świerszcze do jedzenia na tace. Także zapoznaliśmy się z tym dużo szybciej. Od 4 stycznia bodajże funkcjonuje rozporządzenie, które zatwierdza mąkę ze świerszczy, tak ażebyśmy wzbogacili swoją dietę. Składniki hitnowe, co prawda słabo człowiek trawi te, te, te rzeczy, te związki i podobno są poważnie trujące na dłuższą metę. Nie przeszkadza to globalistom, ażeby nam tutaj stręczyć takie właśnie potrawy. No jak patrzę na ptaki, to one się nie skarżą, bo im to smakuje, ale mają inny przewód pokarmowy, chyba się zdaje sprawy jaki. Na zasadzie kloaki, więc... <śmiech> Być może to jest jakaś aluzja do rodzaju ludzkiego, bo, bo to traktowanie w ten sposób jest widoczne na, na wielu bardzo polach przez globalistów, którzy kreują się na nadludzi. Właśnie możemy obserwować zloty czarownic w Davos, gdzie każda szperson. Wozi swój tyłek osobistym odrzutowcem, także na wszystkich okolicznych miejsc, lotniskach brak miejsca. Chociażby to miało być 50-60 kilometrów, odrzutowca trzeba wytoczyć ze stodoły. I polecieć do Davos swoim osobistym Belem albo innym helikopterem, których tam jest kilka tysięcy na miejscu. To bardzo ciekawe, że jak oni wytrzymują ten ślad, że tak powiem karbonowy. No, popijając drogie wina, szampany, jedząc czerwone mięso, krwiste steki i befsztyki, deliberują nad tym, jak tu tutaj ludzkości troszkę przykręcić śrubę widać to poprzez wiele wypowiedzi który to powiedział Stanley Johnston proszę bardzo, ojciec Bodzia że trzeba zwiększyć dochód per capita dochód per capita czyli na głowę zwiększa się wtedy kiedy się zrobi tak zwane decapita, czyli głów jest mniej wówczas mamy oczywiście mniej osób do podziału także widać, że zmierzamy zasadniczo w tym że kierunku. Tak, trzeba skurczyć mianownik, to wtedy się polepszy wynik na górze, ale e, ty, ty korzystałeś ostatnio z Intercity? Że tak spytam z głupia Franc. Y, y, y, ostatnio nie, ale nie tak dawno z Pendolino korzystałem. A, czyli kupowałeś bilet przez internet, tak? Tak, tak. Nie jest no, to łatwa nie. sprawa, bo... Mm, rozgrywki internetowe z PKP są trudne. Ale generalnie powiem ci, że dla biegłego człowieka to jest całkiem sprawne i działa, jak wiesz, którą ścieżkę tam należy przebrnąć. I to właśnie... Dzięki mojemu synowi to, to właśnie ten sposób robię, bo sam sobie wyrąbałem taką ścieżynę, ale się okazało, że wszedłem w załuki, więc jak jest potrzeba, to po prostu jego wołam i pyk, pyk, pyk, gotowy, pyk, już załatwione. No i to działa. Jest y, y, bardzo ciekawe, że tak powiem, doświadczalne y, sprawdzenie integracji Rzeczpospolitej Polskiej. Ludowej chyba, bo to jest prl Bis tak naprawdę, z eurokołchozem. Czy ty znalazłeś na tym bilecie jakiekolwiek informacje na temat twojego spo, spożycia dwutlenku węgla? A nie, bo ja do, dosyć dawno korzystałem, ale z, znalazłem tego typu rzeczy na margarynie i na maśle. Nie, ale pytanie do, do biletu, czy tam było gdziekolwiek napisane, bo ja, ja jego nie, nie, tego biletu nie, nie, nigdy nie pamiętam, sobie, nie bo to mówię tak kilka miesięcy temu korzystałem, nie, także tego chyba jeszcze wtedy nie umieszczone. Nie, to jest umieszczone właśnie, ale nie, nie czytelnym drukiem. I to odkryłem przy okazji peregrynacji ostatnich, przypadkowych, no. które mnie przed chwilą zapytałeś a to z powodów przeoczenia, bo ja to w środku nocy sobie ten bilet, że tak powiem y, transponowałem na wersję użyteczną, użytkową bo debile z PKP y, Intercity y, to się nazywa Intercity y, a nie, PKP y, informatyka tak się nazywa ta spółka i mieści się w tym samym biurowcu na którymś tam tym piętrze, bardzo ładny biurowiec z PKP Energetyka i PKP Informatyka i Intercity w tym samym bloku jest w tym samym wieżowcu na dworcu zachodnim który teraz za grube miliony jest modernizowany dlatego wiem co się dzieje otóż informatycy z PKP nie, nie zajarzyli, że jak się taki bilet internetowy generujesz, tak powiem do postaci dającej się przenieść na telefon, albo tam do inny nośnik pamięci, żeby podać kon konduktorowi razem z tym QR-code, żeby on to sfotografował, to w nagłówku czy w nazwie tego pliku powinno być napisane, nie numer seryjny jakiś tam zakamuflowany tego gówna, tylko yy, data, godzina i relacja. Skąd dokąd to, a minimum to jest data przynajmniej, bo tak poszczególny klient sobie segreguje swoje podróże. Tego i tego dnia jadę, nie? No, jak jeszcze jest napisane Warszawa koluszki, no to już jest kwiatek, nie? Tego akurat nie ma, bo na bilecie z Intercity jest tylko dziwny numer, nie mówiący nic i y, tytuł bilet podróżny, czy coś takiego. Więc to jest zupełnie bez sensu tego pliku w PDF-ie, który nic nie znaczy, a nad najbardziej popularnym, tym, tym, tym, najbardziej popularnym systemie na telefonach Androidzie jest nieczytelny, bo podstawowa wersja Androida nie czyta PDF-ów, więc nie można tego konduktorowi pokazać. Ja już to wiem od samego zarania dziejów, bo zawsze takie rzeczy sprawdzam, więc biorę sobie ten bilet i Wy, wycinam taki kawałek nie, w postaci pliku graficznego. No i w tej nocnej operacji się pomyliłem, więc wyciąłem dwa razy pod dwoma nazwami ten sam bilet. No i w tamtą stronę było dobrze, a z powrotem wyszło, że konkurent mówi, ale proszę Pana, ten bilet jest przed <laughs> No, No i patrzę, no rzeczywiście to nie ten. Mam plik, że tak powiem, to też doświadczenie przemawia mam obok po sąsiedzku źródłowy ten bilet nie? w pdf ale nie mogę go na Androidzie pokazać no dobra niech pan poszega chwilę ja to sobie tutaj przekonwertuję no więc na notebook przekonwertowałem i zmasagrowałem ten bilet do postaci graficznej tam yy, w tym w pliku tam SVG to, to oczywiście się nie czyta więc zrobiłem PNG z tego no i co się okazuje? że z tego, z tego obrazka na bilecie są dwa pliki graficzne, jest de facto QR-code ten istotny, logo PKP Intercity, no i ileś tam tekstu, który oczywiście graficznie nie jest transponowany, ale też nie do końca, bo okazuje się, że w pliku graficznym zieloną taką oczojewną czcionką wyświetla się, wyświetlają się wiadomości hipertekstowe. Jakie? Dzięki używaniu PKP Intercity twój ślad węglowy wynosi na tej trasie tyle i tyle kilogramów. Domyślałem się, że do tego wszystko to zmierza. Rozumiesz? No. W lesie jest grafika, tak, ta, ta istotna i tylko jeden tekst, hipertekst jest tam, że tak powiem, w tej metryczce na górze napisany tą oczo jedną czcionką. Ślad graficzny. Ten twój carbon footprint. I to jest wedle normy europejskiej oczywiście. Czyli Intercity to wdrożyło już kilka lat temu do, do działania, to jest napisane w hipertekście tego biletu elektronicznego, tak? jest ta data, godzina, relacja i tam wszystkie inne rzeczy, ale najważniejsze w tym bilecie to jest Carbon Footprint. I to mnie... Kolejna spiskowa teoria sprzed mnie... wielu, wielu lat się odspiskowała. Nie to... zmroziło, wiesz, zmroziło mnie, bo y, tu masz przykład na indolencję tych gości, którzy robią te wszystkie transformacje, bo nazwa pliku jest do dupy, nic nie znaczy, i dla klienta przynajmniej, i wprowadza go w osłupienie. Bo powinny być tam informacje, które on może łatwo odczytać i po, temu pomoże w podróży, bo ma na telefonie datę, godzinę albo przynajmniej nazwę kierunku, skąd, dokąd jedzie. Nie? Nic z tych rzeczy. Nieczytelny numer nie wiadomo czego. Tak? Ale za tak, to w hipertekście masz napisane... Tylko jedną wiadomość, twój ślad węglowy. Tam nie jest napisane twoje dato urodzenia, nazwisko i tak dalej, i tam, jak się nazywasz, bo to przez ten bilet się podajesz personalnie. Tego nie ma. Jest tylko carbon footprint. I to mi mówi wiele rzeczy, że, że tak naprawdę w tej zabawie chodzi wyłącznie o to. W tej cyfryzacji biletów kolejowych chodzi wyłącznie o carbon footprint. Rozumiesz, co ja mówię? Jesteśmy tylko śladem węglowym po prostu dla nich. No, więc... bo, bo jest to jedyna informacja, która z tego kociekwiku wychodzi. Tam innych rzeczy nie ma. Informatycy z PKP po prostu ich nie mają, ich nie przetwarzają, ich nie zamieszczają w tym pliku. To jest niepotrzebne, bo tego nie ma w dyrektywie. Jest tylko carbon footprint. I ja... Ja... Potem się bierze ja... wsiąść do pociągu byle jakiego. Co, no z bilet nie wiesz dokąd wsiąść. Jak ja to przypadkowo, wiesz, odczytałem, że tam nie ma relacji skąd, dokąd, jak się nazywał. Jest tylko Carbon Footprint. To powiem Ci, że to mi, to mi przebiegnie. taki po plecach, no bo no to jest poważna informacja. No bo to, to jest wiele informacji, że ci goście z PKP informatyka nie ma zielonego pojęcia. To jest pierwsze. Drugie, ale mimo wszystko realizują rozkazy z góry, nieświadomie, które wymuszają na nich zamieszczenie tej, tej informacji w hipertekście, że to ma być, bo to jest to istota sprawy. I to jest zgodnie z Dyrektywą Europejską. Klienci, konsumenci, użytkownicy nie mają zielonego pojęcia jak to jest. Mało tego, Użyteczność tego instrumentarium jest gówniana, bo nikt tego nie przetestował. Przeciętny użytkownik telefonu ci od razu powie, ale przecież się nie, tego nie widać na moim ekranie. Bilet, który się drukuje w milionach egzemplarzy w PDF-ie, nieczytelny jest na moim telefonie. Tak? No bo jest nieczytelny. On ci od razu mówi, że te, ten format pliku jest, się nie odtwarza. O. No to co to są za informatycy? No. No, ma to związek z tytułem naszej dzisiejszej audycji, którą wybrałem w postaci e, takiego zdania w krainie małego brata, czyli utopia w realizacji. Jest to jeden właśnie z elementów tej utopii, która zaczyna nas otaczać, e, e, bo co prawda to się wydaje, że to jest błahostka, że temat takiego biletu Cóż to może znaczyć? Niemniej jednak y, coraz więcej elementów życia codziennego y, ewoluuje właśnie w tą stronę, y, że zawiera informacje po pierwsze nieistotne dla samego klienta, a istotne dla kogoś innego oraz redukuje y, nabywcę towarów i usług wyłącznie do tego śladu węglowego, tak jak na tych y, y, kostkach masła, margaryny czy jeszcze innych produktach, bo powoli wchodzi to do przemysłu spożywczego jako obowiązkowe oznakowanie, ile tego dwutlenku węgla emituje się po skonsumowaniu tego produktu. Kolejna sprawa to propozycja, ażeby zamieniać żywność normalną, naturalną, tradycyjną, wielowiekowo stosowaną na jakieś wymysły tutaj inżynierów społecznych. Tutaj rzeczona ta mąka ze świerszczy, która co ciekawe może być dodawana jako zamiennik zwykłej mąki zbożowej do wielu produktów, a przecież to jest składnik istotny. Ta mączna podbitka przecież jest używana w bardzo wielu przypadkach, są całe listy tych produktów w internecie dostępne no i wiele, wiele innych tego typu rzeczy, wypowiedzi y, osób znanych w Davos y, chociażby co jeszcze Vera Jurowa też takie tutaj fajne nam hasła proponowała y, ten jeszcze Johnson, nie Johnson y, drugi ten premier brytyjski proponował y, jeszcze wcześniejszy wcześniejszy przed, tak, przed Bodzie, bodziem jeszcze e, ewidencję Blair. wszystkich osób zaszczepionych e, tak, ażeby w każdym kraju można było sprawdzić, czy dany osobnik posiada to bezpośrednio się wiąże z, z, z paszportami szczepionkowymi i, i z, z cyfrowym dowodem tożsamości Tony Blair. Tony Blair właśnie, Tony Blair osobisty przyjaciel świętej pamięci przywódcy północnych Arabów i Afrykanerów czyli prezydent Libii Muammar Kaddafi. Tony Blair był oskarżony i chyba nawet dostał wyrok za defraudację, czy przyjmowanie łap defraudację funduszy, czy przyjmowanie łapówek na, na nielegalne prowadzenie kampanii wyborczej od Muamara Kaddafiego. Zresztą sam Kaddafi tym się chwalił, że ma możnych przyjaciół, a z drugiej strony Tony Blair też temu nie zaprzeczał i bardzo epatował w swoim otoczeniu, że no jest multikulti i ze wszystkimi się potrafi dogadać. W szczególności z Afryką Północną, Libią, Muamarem Kaddafim, wschodzącą młodą gwiazdą jakichś tam ruchów zielonych książeczek. To bardzo ciekawe historie. To wszystko poszło w zapomnienie, ale nie poszło w zapomnienie nowe, że tak powiem bolszewickie metody zarządzania krajami tak zwanymi rozwijającymi się i Tony Blair wrócił swoje stare koryto, działania. I to, to, ja się dziwię, że w tym wieku jeszcze ma power i, i, i, i możliwość. No. Pracuje bardzo usilnie, stara się, jest szczery w tych działaniach, więc no, doceniam, ale nie darzę go wielką sympatią i, i, i, i, i szacunkiem, no bo te działania są po prostu antyludzkie. To, co on wprowadza, to jest, to jest niezgodne z, z normami zwyczajnego, przyzwoitego człowieka. No właśnie widać, że całe to towarzystwo e, emituje takie hasła między marksizmem e, utopią a, a czym to jeszcze. a niehumanitarnym podejściem w ogóle do ludzkości, e, mającym za nic prostego człowieka zwykłego człowieka, czy jakiegokolwiek innego, niż oni e, to widać poprzez podejście i do gospodarki, do ekonomii, do medycyny do opieki zdrowotnej, do systemów emerytalnych, edukacji. I to właśnie widzimy tak już teraz na co dzień, że te fora w Davos w sposób coraz bardziej bezczelny promują te hasła, które z rozwojem ludzkości nie mają nic wspólnego. To jest zdecydowanie recesja systemów społecznych, na nadzorców, i to właśnie stado, które w tych 15-minutowych miastach ma sobie tam chodzić i załatwiać swoje podstawowe sprawy w ramach wyznaczonych funkcji i przydziałów. Oczywiście rozrywka, turystyka to są rzeczy tylko jak że tak powiem, w utopijnych miastach na zasłużone punkty obywatelskie. Te kwestie punktacyjne też widać już coraz bardziej wyraźnie. Osoby, które jeszcze wątpią w to podejście, myślę, że już powinny porzucić swoje tutaj opory i poczytać i odpowiedzi na pytania dziennikarzy, które takie właśnie osoby medialne prezentują. Czy jakiekolwiek dyskusje prawda, na forach międzynarodowych Teraz y, widzimy, że y, kryzys y, tutaj klimatyczny już nie jest kryzysem globalnym, a międzyplanetarnym, bo również Al Gore się tam pojawił i cała plejada różnych dziwnych postaci. Greta została zaaresztowana w sposób y, teatralny, później puszczona, teraz sobie hasa pod żeby pro protestować przeciwko y, y, swoim kolegom. Także ciekawe, ciekawe rzeczy. Nie wiem, czy ty zdążyłeś to zauważyć. Pan Panna Greta ma, co łatwo było wcześniej zgadnąć związki familiarne, familijne z pewną no, otoczoną nibem tajemnicy rodziną na R. I co ciekawe, nie jest to teoria spiskowa, to jest. Czerwona rejestracja. To jest fakt jest tak powiem, biologiczny, tak? <grym i <grym i kolejny. Ja już nie wspomnę o panu na H z liczbą 18 <grym> w, w, w, w, w, w, w genealogii i innych podobnych wynalazkach, które przetaczały się ostatnimi laty jako bezsensowne teorie spiskowe i wszystkie, co do jednej, okazały się prawdziwe. I Greta jest jak naj prawdziwszą prawdziwką z tego skansenu, no bo to jest po prostu środowisko hermetycznie zamknięte, więc nie? naprawdę nic dziwnego, że to jest kolejny okaz tej samej kolekcji. Ale chciałbym zwrócić Twoją uwagę na bardzo ciekawe zjawisko społeczne i polityczne także, na idola tej, tej kontestacji i ruchu antyglobalistycznego wyraźnie wyrósł i został przy okazji tej, tego sympozjum szwajcarskiego potwierdzony i wypromowany nasz idol ludzi młodych, czyli pan Elon Musk. To bardzo ciekawe jest, że ta pyskówka i dyskusja. W mediach równolegle toczą się różne zabiegi w prokuraturze. W Stanach Zjednoczonych kilka postępowań z panem Ilonem w tle. Chodzi o ochronę danych osobowych, manipulacje. Medialne, czyli nielegalne tam yy, fałszowanie informacji, cenzura, wiadomo w Stanach Zjednoczonych, cenzura jest z gruntu niedozwolona, no bo podobno istnieje nieograniczona wolność wypowiedzi, czyli wolność słowa, No ale w praktyce to nie działa. Na Facebooku na przykład, na Twitterze właśnie te, te, te, te ślady są obecnie badane i trwa wielka batalia polityczno-prawna na Twitterze i na Facebooku co do granic wolności słowa, a po drugiej stronie granic dozwolonej manipulacji tą wolnością słowa w celach polityczno-finansowych. Więc no, tutaj Elon wyrasta na takiego idola zatwierdzonego przez... Światowe Forum Ekonomiczne i Pana Szwaba osobiście. Dlaczego? No bo dotychczas tam to wyglądało, a teraz jest, jest to faktem, nie tylko medialnym, ale prawnym, bo Davos i Szwab zdecydowały się na dezawuację, czyli na walkę frontalną z Elonem Maskiem, mówiąc, że w oficjalnym komunikacie, że wprawdzie Elon Musk twierdzi, że otrzymał zaproszenie na tę imprezę, ale to jest nieprawda, bo myśmy go w ogóle w tym roku nie zapraszali, a jeżeli żeśmy go w przeszłości zapraszali, to sporadycznie i bardzo rzadko, tam był może raz, dwa, brał udział... W, w naszych obradach i to co on tam głosi w internecie, że e, odmówił w tym roku udziału w tym spotkaniu to jest brednia, bo myśmy go nie zapraszali, więc jak mógł odmówić temu zaproszeniu no i to jest bardzo ciekawa zagadka e, internetowa, socjotechniczna i prawna, jak to jest możliwe i bardzo łatwo ci ją rozwikłam i to jest właśnie klucz tego, tej przypowieści Otóż obie strony mają rację i wystarczy spojrzeć na to jaka jest y, y, y, technika organizacji tego typu spotkań hermeneutycznych bym powiedział w Davos, Otóż najpierw wysyła się do zainteresowanych takie wici niezobowiązujące pytanie, czy Pan chciałby wziąć udział w tym, bo my Pana zarekomendujemy, można wziąć udział w tym elitarnym spotkaniu tylko z naszej rekomendacji. Inaczej się Pan nie dostanie. Ludzie, którzy do nas piszą maile zawsze otrzymują odpowiedź yy, odmowną. Nie można się zgłosić do udziału. Tam można przyjechać tylko na zaproszenie Komitetu Organizacyjnego. Rozumiesz tutaj zabawę? Więc yy, yy, do, do Maska w tym roku wysłali zaproszenie wstępnie, czy byłby zainteresowany udziałem. On odpowiedział negatywnie, nie chciałbym, a później rozpropagował, dlaczego, że to jest obciach, bo to są globaliści, którzy chcą nas utopić w, w cyfrowej gnojówce i w tym cyfrowym gułagu. I to, ty, młodzi ludzie tego nie łykają, my nie chcemy tego, ja w tym nie biorę udziału. I ładnie, dyplomatycznie odmówił, powiedział, że nie jest zainteresowany, więc nie dostał zaproszenia. Nie dostał. Jest, jest Czyli, tam z tym właśnie związany ten e, mały skandalik towarzyski, tak to nazwę. E, natomiast istnieje także taka spiskowa teoria, i to bym już podał jako rzeczywiście spiskową teorię, że Elon jest pewnego rodzaju koncesjonowaną opozycją, a to wnioskuję z, z jego strojów w, w, na święta przebierane rozmaite typu Halloween, gdzie się afiszuje w bardzo diabelskich e, kreacjach i z pewnością ma jakieś koneksje, bo nie można nie mieć konekcji będąc na tym poziomie e, sukcesu e, globalnego wybiegasz przed szereg ja oczywiście się z tobą zgadzam, bo tu jeszcze nie jesteśmy ślepi tak? więc to jest jedna wielka ustawka na, na wielu poziomach więc geniusz może intrygę zepsułem Wiesz, geniusz, słuchaj, młodociany geniusz, który robi majątek gdzieś tam w Afryce Południowej i, i wiesz, teraz wysyła rakiety międzykontynentalne i kosmiczne, tak, no. Ja wierzę w te bajki, no to wszystko jest, to, to wszystko, nie, to, Ja to chętnie łykam jak pelikan, no ale bądźmy racjonalistami. Jeżeli równolegle prowadzi ilość tam projektów, finansowanych, hodowanych przez DARPA od dwóch co najmniej, jeżeli nie dłużej, dekad polegających na y, technologii, która kosztowała miliardy. Jest gołodupcem z Afryki Południowej i nagle staje się wielkim guru. Tak? I on uruchamia ileś tam firm z miliardowymi kapitałami. Całe stada firm. To, to nie, nie próbuj mnie przekonać, że to jest dzieło przypadku, bo takie przypadki w finansach się nie zdarzają. Ja to zweryfikowałem nie tylko dzisiaj, ale historycznie, że takich przypadków yy, w, w, w sensie matematycznym typu 7 sigma nie ma w przyrodzie. One po prostu się nie wykształciły. Nie umarły na zasadzie atrofii na pierwszym stadium działania. On przeszedł tych stadiów już kilka, więc rozumiesz poziom trudności takiego dowodu matematycznego, że ten geniusz to ma taką siłę, że on przeszedł przez 7 stadiów, proszę siebie, Sigma 4 czy Sigma 3 co najmniej. To w ogóle nie ma znaczenia, bo prawdopodobieństwo takiego zdarzenia, jeżeli by to wziąć bierz, piętrowo, że to mu się udaje, to jest tak jak 1 do yy, 10 do minus 21, tak? To w ogóle nie dyskutujemy, bo te, tego typu prawdopodobieństwa w sensie probabilistyki nie istnieją. To się nie bierze pod uwagę. Te zdarzenia nie mają miejsca w doświadczalnie. I tyle. Ja doszedłem do, w, w tych poziomach dokładności do poziomu 6 Sigma, jeżeli chodzi o moją wiedzę ekonomiczną i na tym zaprzestałem, w związku z tym, że wyższe poziomy wydawały mi się absurdalne. A Państwu mówię, że proszę o tym zapomnieć, cośmy mówili, tak, żeby sobie tego całego Teatrzyku nie psuć, to, to się tylko państwu wydawało, że myśmy o takich rzeczach tutaj przez ostatnie 5 minut mówili, to. Tak jak Man in Black. Pstryk i już nie ma za... My, za tego, nie, my tego nie wiemy. Ja tylko Ci podaję jakieś abstrakcyjne wzory, piętrowe liczenie, czyli wiesz, jak w, w, w, na skali, to się bardzo łatwo liczy na, na skali wykładniejszej, nie? Bo po prostu z, z tego wymiaru liniowego robisz z tego logarytm i wtedy to po prostu to się dodaje, nie? Minus... Tu jest współczynnik minus 5, dodajesz minus 7, minus 4 i jeszcze jedno wydarzenie w historii minus 12 i wychodzi się minus 32 na przykład, nie? I już widzisz, że te, wtedy to przetransponowujesz znowu z powrotem na, na wersję liniową i widzisz, to ma prawdopodobieństwo ten szereg wydarzeń, które się zdarzyły jedno po drugim, no i są podobno niezależne od siebie, bo to wszystko były dzieła przypadku, tak? To ma prawdopodobieństwo jakie? No zero no, i tu 32, 0, 1 na końcu, tak? No i sobie wyobraź ten rząd tych zer, no i wtedy rozumiesz, o czym my mówimy, no. To jest tak, jak prawdopodobieństwo uderzenia elektronem zdziała e, e, w CERN e, w Venus, tak? No, no, być może to trafi, no, to, to jest niewykluczone. <głos> Prawda, no trafi, no. to przecież, proszę, proszę pana, to jest możliwe, my w to wierzymy. Wspomniałeś tutaj przed chwilą agencję DARPA, w której właśnie Elon również macza palce pod względem technologicznym. No, jest to bardzo ciekawa agencja, która no, głównie do celów wojskowych robi wynalazki celuje y, ostatnio w y, robotyzację i w roboty autonomiczne, które y, robią różne fikołki, a to nie jest figura retoryczna, tylko to jest figura gimnastyczna, którą robią te roboty y, z pełnym obciążeniem. Y, pokonują rozmaite tory przeszkód i to, co jeszcze 10 lat temu y, było na filmach y, futurystycznych przedstawiane, teraz jest to... Y, Realna maszyna posługująca się logicznym tokiem rozumowania, zbierającym dane z czujników i wykonującą zadanie, w tym przypadku wojskowe, bo taki był cel. Można tam zamontować karabin maszynowy, czy jakieś drobniejsze bronie, wyrzutnie RPG, czy jeszcze inne historie. Jest to bardzo ciekawy kierunek, bo drony latające są już bardzo rozsławione, ale drony kroczące, i roboty wojskowe, to już nie jest taka popularna wiedza i dużo tutaj się właśnie w tym temacie dzieje. I mówisz o, o General Dynamics? Tak, oni i DARPA razem, bo DARPA robi takie bardziej software'owe rzeczy do tego oprogramowania, różne kwestie czujników, mhm. natomiast ten właśnie Dynamics, no to oni robią siłowniki i te wszystkie mechaniczne podzespoły, które wykonują zadane no bym powiedział ruchy, nie tylko od punktu A do punktu B, tylko na mapie po prostu można komuś zadać takiemu i będzie albo robotem jucznym typu osioł mu, albo będzie po prostu takim strzelającym komandosem, tropiącym yy, konkretnego przeciwnika. No oni już mają trzy linie tych produktów yy, i bardzo dobrze są już yy, yy, sformatowane i sprawdzone w działaniu między innymi na polu walki. Tu Ukraina się kłania, bo tam były tego typu sprzęty testowane. Yy, byłoby grzechem zaniechać takiej okazji, więc jak się nie dziwię, że tego typu automatyczne, autonomiczne roboty znalazły zastosowanie na, na polu prawdziwej walki, jak to może działać. No i wnioski są porażające, bo, bo w tych trzech najistotniejszych segmentach, czyli tych robotów wspomagających, robotów półautonomicznych, czyli będących pod zarządem, prowadzącego. Tak, aż do, do segmentu robotów autonomicznych to w, w zastosowaniach m, m, prywatnych, tych, tych cywilnych, no to są oczywiście te samochody autonomiczne Tesli, które też notabene powodują mn mnóstwo wypadków, ale zostały dopuszczone do ruchu drogowego. To są trzy segmenty różne. No bo w pierwszym, no to robot y, wykonuje ściśle y, sformatowane zadania, które zawsze są powtarzalne i tu nie ma żadnych zaskoczeń. To jest y, tylko jakby rozszerzenie typowego narzędzia siłowego wspomagającego ułomną siłę mięśni, ułomną siłę mięśni człowieka. Ale w tym zastosowaniu półautonomicznym, kiedy robot podąża za, za człowiekiem i nosi jego ciężary, odgadując, tak powiem, intencje, widząc, analizując otoczenie swoimi cyfrowymi oczem, oczyma, czeka zawsze na rozkazy, wskazówki swojego pana, nadzorcy, pilota i adekwatnie do sytuacji mu tę te, y, pomoc, tej pomocy udziela na krótkie komendy, na przykład podejdź, leż tak pies, prawda? Podaj albo atakuj, więc no y, to, to jest już bardzo zaawansowane, jak masz takiego elektronicznego psa przy sobie, jako żołnierz na polu walki, tak i boisz się, że ktoś się trafi, a a twój elektroniczny pies jest kuloodporny i dużo silniejszy i wykonuje różne zadania samoczynnie, no dostaje taki twój pies komendę, bierz go. No to on wyskakuje z za rogu w ogniu karabinu maszynowego, wskakuje na wieżyczkę tego, tego pojazdu opancerzonego i po prostu detonuje tam granat i wysadza ten pojazd w powietrze. Tak? No, na przykład, ale jeżeli to jest samodzielny robot, który już ma y, wolność, tak powiem, wyboru do swoich działań, no to dostaje rozkaz, teraz jesteś wolny, tak, i masz misję, taką i taką, znaleźć takiego i takiego tutaj wroga, i masz jego zdjęcie albo katalog zdjęć, no i będziesz działał, dopóki ich wszystkich, nie że tak powiem nie wyeliminujesz, a im więcej wyeliminujesz, tym, tym więcej prawda jesteś warty, więc staraj się do roboty, tak, ruszaj w bój. No i taki automat rusza i ma mapę, że tak powiem, terenu, informacje na ten temat, co się dzieje, korzysta z własnych zasobów, jeżeli te informacje są tak powiem, niedostępne no i robi swoją robotę całkowicie Anton, autonomicznie ma rozkaz eliminacji wszystkich pr... obiektów, które mają takie i takie parametry na przykład pasują do danego zdjęcia tak? No. No, no i po... nie są wyborcami PiSu takiego automatu, jak masz go na swojej drodze i on zna twoje zdjęcie z różnych perspektyw no to ja bym nie nie wyśmiewał, bo on cię znajdzie w labiryncie. Jeszcze też nie, że tak powiem, w sposób ym, sarkastyczny, dlatego że już funkcjonują w pewnych krajach y, takie pilotażowe projekty, <śmiech> gdzie y, robot autonomiczny uzbrojony y, dostaje algorytm y, weryfikacji obiektów wrogich, w tym przypadku ludzi gdzie zdefiniowane jest postępowanie podejrzane i w związku z tym ma możliwość otwarcia ognia na początek są to kule gumowe tutaj jest takie małe państwo nad morzem śródziemnym które te jego nazwy my wszyscy wiemy absolutnie absolutnie to bardzo małe prawie że niewidoczne także tego typu obiekty mechaniczne, autonomiczne są umieszczane na przejściach różnego typu i wiadomo, że algorytm jest tam nadzorowany. Niemniej jednak jest on dziełem pewnej opcji politycznej, jakby nie było, pewnej opcji nacjonalistycznej i to decyduje o pojęciu wroga. Jeżeli mamy technologię, która ma określone możliwości techniczne i siłę rażenia. To kwestie wyboru wroga, to już jesteśmy w futurystycznych tutaj obszarach, gdzie nadzorcy stada decydują o zachowaniach akceptowalnych i nieakceptowalnych. Nie ma tematu wolności słowa, wolności postępowania czy wyrażania jakiegoś protestu. Jesteśmy już w przyszłości w tej utopii, która była wielokrotnie pokazywana w filmach i w powieściach. No w związku z tym zaczyna to wyglądać troszkę złowrogo. Szczególnie jak weźmiesz pod uwagę, że te policyjno-wojskowe, tak to nazwijmy automaty, półautonomiczne, one są podobno nadzorowane, cały czas centrali, ale mają dużą dozę swobody, bo mają pełną bibliotekę zdjęć, tak i paszportów cyfrowych i innych informacji na temat podejrzanych osób i obiektów, no i wykonują swoje zadania autonomicznie. No wypuścisz takiego wężyciela, takiego psa, który tam chodzi po okolicy, i jak on trafi podejrzanego Araba no to zaraz go sprawdza z bazą danych i stwierdza faktycznie to należy do, do kasty podejrzanych no i rozpoczyna procedurę jego zatrzymania tak? no. jakimi środkami? no wszystkimi dostępnymi a kiedy go obezwładni no to wtedy jest procedura że tak powiem przekazania do aresztu no. a jeżeli się nie powiedzie no to sam rozumie, że następują różne reakcje automatyczne, czasami drastyczne, więc... No, to, to, to są to też... moralne. Jak wypuścisz taki automat, nawet pół autonomiczny do, do przyrody i on podejmuje działanie na podstawie dostępnych informacji, które sam otrzymuje i zbiera, no to on może zrobić różne dziwne rzeczy na twój rachunek, bo ty niby go y, ta, tam nadzorujesz, ale przecież on podejmuje działanie na podstawie tego, co ma dostępne. Możesz to przerwać, no ale zanim to przerwiesz, to on wykonał to działanie. To wystrzela magazynek. Y, y, tu jeszcze bym chciał zwrócić uwagę na to, że y, w tymże m, samym m, małym państewku, y, który bardzo często omawiamy, w wyborach wygrała opcja, która ma dosyć radykalne podejście. Jednym z postulatów jest przywrócenie kary śmierci dla osoby uznanej za e, terrorystę, a tutaj m, zachowania terrorystyczne rozpoczynają się od e, rzucania kamieniami w czołgi. Nawet jeżeli to są osoby niepełnoletnie, bardzo, bardzo nieletnie. Także tego typu zachowania już są definiowane jako zachowania terrorystyczne. W związku z tym może to nie od razu kara śmierci jest. Niemniej jednak zaostrzenie wszelkich tutaj restrykcji z tym związanych przekładać się może właśnie na użycie środków przymusu bezpośredniego w postaci takich maszyn. I jak niewiele brakuje do utworzenia takiego futurystycznego państwa totalitarnego. I co właśnie widzimy, co jest między innymi tematem tutaj moich refleksji na tą audycję, to ilość sygnałów, które właśnie mówią o tym, że jesteśmy coraz bliżej tego tego stanu, który wydawał się jeszcze może zeszłego roku e, jako coś zupełnie dziwnego, śmiesznego. Teraz jednak w dosyć szybkim tempie następuje wysyp konkretnych informacji, dokumentów e, i wprost intencji osób u władzy. A żeby taki elektroniczny gułak nadzorowany jeszcze przez sztuczną inteligencję i różnego typu czytniki, liczniki i tak dalej, żeby wprowadzać po to, czy tylko, żeby chronić oczywiście planetę no i żeby jak najbardziej tutaj dbać o przyrodę. Tak, ja zwrócę Twoją uwagę na różne aspekty terroryzmu, bo w grudniu okazało się, że aktem terrorystycznym jest wywieszanie flagi tak zwanego niepodległego państwa. Samo wywieszenie flagi jest aktem terrorystycznym. No więc jeżeli taki automat, o którym mówisz, bojowy zobaczy na swoim ekranie koszulkę z tą flagą, to prawdopodobnie człowieka ubranego w tę koszulkę zwyczajnie zastrzeli jako terrorystę. Nie ma w tym żadnej przesady. Powiowanie flagą pewnego tak zwanego niepodległego państwa jest uznawane przez państwo okupanta sąsiedniego, które nie ma granic, za akt terroryzmu. <śmiech> Jakie są tego implikacje prawne, to łatwo zgadnąć. Każde dziecko, które wychyli rękę z taką flagą, no może zostać absolutnie bezkarnie, E, zutylizowane, tak powiedzmy, neutralnie. Tutaj chciałbym podkreślić, że e, czynniki władzy, m, w tym właśnie tego miękkiego totalitaryzmu, na początek miękkiego, e, za punkt honoru e, uważają e, czynienie wszystkiego w majestacie prawa. Zatem tak to prawo kreują... A żeby mieć taką chociażby teoretyczną legitymizację swoich czynności, chociażby to było w absolutnej sprzeczności z tak zwanym prawem naturalnym czy z tym, co się zwie moralnością. Tam tej korelacji nie ma. Jest litera prawa i w związku z tym kreowanego oczywiście przez ośrodki rządowe, które można sobie dowolnie tutaj skonstruować w, celi, w celu realizacji interesów klasy rządzącej. I to właśnie jest groźne, że następuje bardzo, bardzo powoli, ale myślę, że i nasi słuchacze już widzą ten galopujący postęp i technologii i struktur nadzoru elektronicznego i jakiegokolwiek ucisku, pozbywania człowieka wolności i możliwości decydowania o sobie. Tak, to do nas zawitało i widzimy pierwsze oznaki bardzo drastyczne, ale wygląda na to, że będzie się zagęszczało, bo. Nie będziemy temu przeciw się przeciwstawiać, bo mamy bardziej bolesne problemy dnia codziennego. Zwrócę Twoją uwagę na nowelizację chociażby horrendalną, tak zwanego prawa telekomunikacyjnego, które ma objętość kilku tysięcy stron. Chyba trzy pół tysiąca, o ile się nie mylę. Tak, oni to wydrukowali i wyszło na kilkaset kilogramów papieru typowej objętości 80 gramów na metr kwadratowy, bo tu dla niewiedzących, bo to tam różni tam mądrzy ludzie debatują, a to ile tamtedy, to, to nie da się zweryfikować. Nieprawda. Typowe yy, są. Yy, każdy producent i użytkownik papieru, który wie, o czym mowa, bardzo łatwo Ci zwikuje o co chodzi. Typowy papier najtańszy, biurowy, to jest 80 gramów na metr kwadratowych. To jest papier do ksero, do drukarek. Ten najtańszy, który się kupuje za najniższą cenę w hurtowniach. No I tam jest lepszy papier, ten grubszy, tak, na którym się to, to ład, ładniej drukuje, jest mniej prześwitujący, bardziej kontrastowy, no to tam ma 100 gramów i potem jest 120 gramów. No i tyle. Na tym się kończy historia. 80 gramów na metr kwadratowy, 3,5 tysiąca stron takiego papieru typowego, biurowego. To jest gdzieś... Pięć paczek. Pięć paczek to będzie półtora pudła, no tak. 12 kg na pewno. Grubych, to nawet nie kilkanaście, już jest kilkadziesiąt. I, i to trzeba dźwigać i taką ustawę sobie wyobraź nie, na swoim biurku, że musisz to przetrawić, do które... Jutra, jutra, żeby skorygować wszystkie błędy. Które to, to sztab znów. Ci to wymyślił, prawda? Że tam to wszystko musi być zapisywane, bo walczymy z terrorystami i z wrogami, bo jesteśmy w stanie wojny, prawda? I tak dalej. I te, i te. Rozumiesz o co chodzi? Przecież to każde dziecko rozumie, że to, to nie jest nawet państwo policyjne, to jest państwo hipertotalnej inwigilacji, które ma za zadanie już nie tyle pozbawienie się prywatności, co prześwietlenie na wskroś w kilku wymiarach non-stop. Ja nie wiem, czy się na to zgodzisz, czy to nie narusza twojej godności, ale jeżeli o mnie chodzi osobiście, no to ja tego typu przepisy, tego typu ustawy i tego typu dążenia wale totalnie. Znaczy, wspominamy tutaj o y, tych elementach. Słuchaj, ja mam wszystkie konta za granicą, które ostatnio y, pocztowe jakiś wysyń mi zablokował z tego powodu, że y, oficjalny czynnik nagabywał dostawcę tych usług y, zagranicznych do jakichś działań i, i ten dostawca, żeby się z tym nie pieprzyć po prostu wyłączył mi konto, tak? Co jest dotabene wbrew prawu tego kraju, który ten serwis prowadzi. Ja im dałem znać w oficjalnych pismach prawnych bez odzewu, ale gdybym to uruchomił, to uzyskałbym satysfakcję, oczywiście po stosownym okresie, że tak powiem, vacatio legis, trwającego sporu, od kilku do kilkudziesięciu miesięcy, zarówno w kraju prowadzącym ten serwis, jak i w Unii Europejskiej, która broni tych wartości. Bo te działania są sprzeczne z jakimkolwiek zdrowym rozsądkiem. Że ktoś mi bez jednego zawiadomienia, bez dana racji zablokował moje prywatne dane. Ale to ciekawe, on ich nie skasował. On po prostu skasował do nich dostęp. To jest intrygujące, nie? Że dane nie znęły. Ja tylko nie mogę się do nich dostać. Czyli nie zrobił sabotażu w postaci całkowitego skasowania moich prywatnych danych, które są niektóre dosyć wrażliwe. Jeżeli je y, stracę, no to one to będzie z y, potencjalnymi stratami materialnymi dużego rozmiaru, bo tam są różne pisma, rozumiesz, y, wiesz, na, y, dotyczące wiesz, przelewy i tak dalej, kopie informacji, bazy danych, klientów i tym podobne rzeczy, tak? To wszystko nie zniknęło, nadal jest. Dost... No nie jest dostępne. No właśnie o to chodzi, że dostęp do tych informacji został zablokowany. Z niewiadomych powodów, bo na pytania, co się stało, nikt nie odpowiada. No, tak. no, no tak. właśnie tutaj chciałbym przejść do tego, do tego tytułu naszej audycji, bo wiele się mówi o oku wielkiego brata i tak dalej. A ja tu chciałem filuternie że żyjemy nie tyle w kraju, ile w krainie małego brata. Zupełnie inna skala sytuacji. Myślę, że jest w tym pewna nadzieja, że ten mały brat też te swoje małe sprawki będzie prowadził w taki małostkowy sposób, że wcześniej czy później się to po prostu wywali. Bo biorąc pod uwagę naszą polską naturę, która jest jednak przeciwna władzy, która narzuca coś obywatelom wcześniej czy później, chociaż i tak ta cierpliwość jest zdecydowanie zbyt, zbyt mocna i zbyt trwała. wydaje mi się jednak, że to się jednak rozsypie i to niebawem to się już rozsypało, bo przecież typowy reprezentant jakiejkolwiek klasy ma świadomość, że te działania są absolutnie nieracjonalne i nienaturalne, nienormalne. Ja rozmawiam z, chętnie z ludźmi z różnych epok i z różnych stratyfikacji socjalnych. Nie mam w tym problemu, bo, bo, bo jesteśmy na siebie skazani rozmawiam wiesz, z, z tymi postępowymi młodocianymi, postkomunistami tak w przypadkowych kontaktach społecznych i powiem Ci, że postkomuna ma ten plus, że ma doświadczenie i co ciekawe, to doświadczenie życiowe szczerze im podpowiada, że, no, że to nie będzie działało, tak? Natomiast młodzi ludzie, którzy tego doświadczenia nie mają, ale mają jakieś aspiracje do wolności i tak dalej, to mówią, ale przecież to nas wali, bo my z tym nie mamy nic wspólnego do śmierci, nie będziemy tego dotykać. Obchodzimy to szerokim łukiem, bo ty, co ty? Ty ty się wziąłeś z jakiegoś skansenu, o czym ty mówisz? Będziemy, nie, my się nigdzie nie rysujemy, weź się odwal. <śledziany> no, <śledziany> no, rozumiesz, że to no i wiesz, ja nie jestem zbytnim optymistą, bo to nie będzie wcale takie łatwe i zabawne, to będzie wolało, ale yy, w sensie długofalowym jestem wielkim optymistą, bo wiem, że ten cały pieprzony system się rozejdzie jak stara komuna, jak stare, śmierdzące, wyprane 500 razy gacie, to po prostu nie trzyma, no, to, to nie działa bo tu się pojawia dualizm polityczno-przyrodniczy, ja to tak nazywam, czyli to, co płynie z ust polityków, nijak się nie ma do praw przyrody. Po prostu w pewnym momencie zderzenie ze ścianą okazuje się śmiertelne, chyba, że jest to ściana wirtualna, bo ja rozróżniam takie parametry absolutne i medialne, dlatego że parametry absolutne to są parametry fizyczne, ekonomiczne, a parametry medialne to jest marketing, propaganda i tego typu farmazony, które są sączone do głów słuchaczy i telewizów z różnych stacji, właśnie głównego nurtu, które w skuteczny sposób bełtają im najzwyczajniej w głowie. Dałem Ci przykład na początku jak praktycznie organizacja w dużej skali, która powinna być świadoma w działaniu celów strategicznych i je, że tak powiem, wykonywać i wprowadzać w życie typu PKP informatyka. A tego nie robi. No dlaczego? No to zgadnijmy, gdzie jest ten problem. No, mam wrażenie, że w świadomości, bo ci planiści, którzy to zaimplementowali, to wdrożyli pewną unijną dyrektywę, która nic nie mówi wykonawcom, w związku z tym kładą na to lachę i, no i produkt finalny jest po prostu zwyczajny do bani, bo się nie da używać na masową skalę. I tyle. Taka jest moja diagnoza znającego istotę rzeczy, użytkownika końcowego, po prostu nie będzie działało, bo gdyby to, to, teoretycznie to powinno działać, bo no bo przecież jest spójne, logiczne, my nie będziemy im mówić co my robimy, tak to wprowadzimy, że oni nie będą świadomi i ten carbon footprint gdzieś na tym bilecie będzie widoczny, ale to się okazuje, że w praktyce głównoprawda nie działa. Nie będzie widoczny, bo na telefonie takiego źródła zdolnej kozie i wulki ten carbon footprint się nie wyświetla, bo ten format jest niekompatybilny. Po prostu. Rozumiesz? A on nie będzie robił tych studiów, które ja wykonuję na swoim komputerze. Dzięki temu, że jestem przewidujący i wiem jak te kurwy działają, po prostu biorę ze, ze sobą zawsze notebooka i jeżeli przyjdzie taka okoliczność, to po prostu sobie robię tę transformację na bieżąco, i przy okazji wychodzą różne dziwne kwiatki. Ale umówmy się, że pan Jan Kowalski, który ma swój wielki wypasiony telefon kupio kupiony w Biedronce, no to on nie tylko nie jest w stanie tego ogarnąć, ale, ale on tego nigdy nie w życiu nie wykona, bo on nie wie, co to jest. On tego nigdy w życiu nie robił. Hmm. Ta no, technologia jest nie wstanie, rzeczywiście uciążliwa. Tak w stanie tych działań wykonać, bo nie rozumie, co tam jest w środku. Ja mam kilkadziesiąt lat już doświadczenia w tym, więc ci więc mogę to przetransponować we wszystkie kierunki świata. No ale ja nie jestem typowy Kowalski. A mimo to o. na zakręcie niechcący, bo ja chciałbym, żeby to działało. Raz po raz wychodzą kleksy, że to nie funkcjonuje w rękach człowieka z doświadczeniem. To jest tak, byś dał sobie samochód wiesz, mechanikowi. Ja jeździłem różnymi trupami w życiu, wiesz, zwłaszcza w wieku młodym. Tak? Ja wsiadłem do samochodu i on odpalał, to nigdy się nie bałem, bo wiedziałem, że dojadę. Bo wiem, jak on działa. I go jestem w stanie naprawić w czasie jazdy, no taki problem, tak? Jeździłem trupami po 25 lat plus, tak? Jeździłem po Europie takimi samochodami, które miałem ponad 20 lat na, na liczniku. Śmierdziało z rury i na granicy, któreśmy chcieli zatrzymać. I celnik tak mówi, ale coś, o, nie. Musimy puścić, bo teraz jest Schengen, to Polaki, Polacy są wpuszczani, słuchaj, i smuga dymu, wiesz, z tyłu, z rury, no przecież ma rejestrację, ubezpieczenie, nie możemy go zatrzymać, tak? Tego typu zdarzenia. Ja nie mam z tym problemu. Ja wiem, jak to działa, ja sobie po prostu dam radę, ja sobie z tym poradzę. No ale jeżeli człowiek nie ma żadnego technicznego backgroundu, weźmie to urządzenie, tak? No to on na trzecim zakręcie się zabije. Rozumiesz, bo hamulce nie działają, <grym> silnik jest. To, tam nic nie działa w tym samochodzie. To samo z komputerem. Jak nie ma tego doświadczenia i nie wie, co tam jest w środku, no to jeżeli ja. Jeżeli ja nie jestem w stanie tym głównym dosterować do, do rzetelnego końca, to ja wiem, że ten cały gówniany system się musi rozwalić, bo ja jestem biegły w tym, co robię. Ja jestem naprawdę specjalistą, jestem high-tech specjalistą w tej branży. I mimo to, to w moich uczciwych, nie podejrzewających żadnego podstępu rękach, bo chcę zwyczajnie dojechać od A do B bez żadnych niuansów, nie działa. Kochani, Planiści, którzy to uruchamiacie, weryfikuje was negatywnie na minus 3, gdybym ja to uruchamiał. Mówiłem szczerze, nie proponujcie mi zatrudnienia, bo mam was głęboko w tyle. Gdybym ja to uruchamiał, gdybym ja to nadzorował, to byłoby to co najmniej minus 1, jeżeli nie plus 2. Bo ja wiem, gdzie te bramki istnieją w praktyce, które należy ominąć i tak dalej. Wiem, że mi tego nie dacie zlecenia, bo to byłoby za drogo. Wiem, że to nie będzie na, na Waszej mapie, że tak powiem, działań, bo po to nie zatrudnimy wroga, żeby nam znajdował tutaj pułapki i tak dalej. Ja to wszystko rozumiem. Ale ten Wasz plan po prostu zwyczajnie się rozpada w moich oczach już na pierwszym etapie, bo jesteście zwyczajnymi idiotami, jesteście ludźmi bez doświadczenia, nie jesteście fachowcami, jesteście wizjonerami bez żadnego backgroundu. I to, jak Ci powie każdy specjalista, każdy mechanik. Proszę Pana, ja wiem, że Pan jest doktorem mechaniki i tak dalej, ale ja tu pracuję w tym zakładzie od 30 lat. Ta maszyna nie będzie działała. Koniec. Myślę, że w tym jest nadzieja, że tak niepraktyczne osoby zajmują się planowaniem nam przyszłości. Nie biorąc pod uwagę bardzo wielu podstawowych rzeczy, które są związane i z naturą człowieka i z naturą rzeczywistości wokół nas. W związku z tym musi się to wywalić, tak jak mówisz. To jest z całą pewnością nie pierwszy sygnał tego, że te właśnie okowy, które dla nas są szykowane mają spore dziury. A wiele osób budzi się i widzi, że nie jest to ani szczere, ani uczciwe, ani dobre dla społeczeństwa, a tym bardziej dla pojedynczego człowieka, ponieważ ma ludzi za nic i próbuje ich tylko wyzyskać dla własnych celów. Ten początek roku taki z jednej strony groteskowy, z drugiej jednak troszkę przerażający. Wydaje mi się, że wszelkie zasłony już opadły, ale z drugiej strony będziemy już raczej dobrze przygotowani do tych najbliższych miesięcy. Raczej się nie będziemy temu dziwić, bo czemuż tu się dziwić, jeżeli wszystko jest wyłożone na tacy, zarówno werbalnie, po stronie deklaracji, jak i po stronie emitowanych dokumentów i szeregu działań, klasy rządzącej globalnej, która raczy nas coraz to nowymi wybrykami, a to w postaci zatwierdzonej nowej ży żywności e, jakichś wierszczy, chrząszczy e, robali, larw i tak dalej. Hmm. Także co? Z jednej strony strasznie, z drugiej strony groteskowo te, to, żeśmy sobie tutaj dzisiaj trochę pofolgowali na, na różne tematy, ale nie chciałem tak y, właśnie y, wchodzić w Nowy Rok y, straszliwie, poważnie, y, omijając y, tematy i wojenne, które tak na zasadzie y, y, rzetelności trudno ominąć, niemniej tak może nam się uda. Y, raczej chciałem się skupić na tym, że wchodzimy w świat realizacji Najbardziej utopijnych idei politycznych, z których no, najstarsze mają 100 lat, a te mniej stare to jest rząd roku 1968, ta cała wiosna kulturowa w Europie i, i wszystkie z tym sprawy związane, bo Teraz y, młodzież, która wówczas dochodziła do władzy, jest u szczytów władzy, bo to jest pokolenie 60-latków, y, tych różnych y, kolesiów, y, takich konbenditów i innych. Ale starszych! To jest jakiś, jakiś. Słuchaj, my jesteśmy niewolnikami jakiego skansenu starych dziadów spojrzenie na te na, na te mordy ja w, w, ostatnio miałem kilka takich rozmów z, z różnymi ludźmi wiesz, no, w wieku zaawansowanym w średnim wieku no i mówię, ale też z, nas rzekomo reprezentują ludzie z, z jakiegoś parku jurajskiego, to są goście którzy urwali się z, z z geriatrii, wprost to należy ich chronić mają wielkie zagrożenie galopującym rakiem no, nie znęcajmy się nad staruszkami to jest niehumanitarne I, i ja tu od razu zaznaczam ja nie jestem młodziankiem bo 15 lat to skończyłem dawno temu, ja już mam dzieci w zaangażowanym wieku i, I broń Boże, nie chciałbym się stawiać w tej sytuacji młodego kontestatora, który wszystkich starych wysyła na Madagaskar. No bo za chwilę mnie tutaj młode pokolenie samego tam wyśle jako starego, po prostu starca. Takiego, jak to się kiedyś mówiło, to wapno się lasuje i dlatego nie chcemy ich tutaj w pokoju. No i staram się, wiesz, zachować. Łączność ze swoimi współbratemcami. sami jednocześnie z 60, 70-latkami, 80-latkami, żeby no, no bo wszyscy mamy ludzką godność i powiem Ci, że zadziwiająca większość ludzi starszych, czyli powiedzmy sobie 50 plus przyznaje mi rację i mówią, wie Pan? No ale faktycznie tutaj te polskie władze to jest jeden morawer, taki Jaszek. no i zgraja jakiś stary z gredów. Ale, ale jest, jest jeszcze jeden młody człowiek o, o wielce dyplomatycznych wypowiedziach, jak tu może zacytuję fragment. Yes, well, well, this, this, this, this, uh, maybe tomorrow. Nie, nie znęca się już nad biednym naczelnikiem. No, to, to. Przecież rozumiesz, że... Ale to jest pełna dyplomacja. Ja tutaj chylę czoła i ponieważ to taka dłuższa wypowiedź była i to jest absolutna dyskrecja, <śleszcz> pełne zachowanie tajemnicy w, w takich słowach właśnie. No to się wtedy udaje. Wiesz, ja nie naruszam tych tabu, dlatego no po prostu... Dobra, nie będę cię prowokować. Jest... Nie, ale to jest pewien symbol wiesz, ciągłości państwa, no I nie wypada, no ja to zawsze respektowałem we wszystkich, to był ten człowiek, który skakał na, na fotelach tak w Japonii. Chciałem, mimo wszystko, nie lubiłem wesena, ale... ale rozumiem, że jak przewrócisz tabu, to wtedy nie ma żadnej świętości, ale ten człowiek przynajmniej nominalnie się reprezentuje. I wtedy tracimy zbiorową godność. No mimo wszystko, jak już został nominowany, to, to przynajmniej wypada zachować taką powściągliwą ciszę. No, no zgadzamy się. No, no jest idiota, tak, jest półmózg, ale, ale on nas niestety tam za granicą reprezentuje. I to samo dotyczy tego człowieka w średnim wieku, który tam z różnymi leśnymi ruchadłami w internecie koresponduje. No, to, to nie jest mój idol, tak, ale, ale chciałbym, naprawdę bardzo chciałbym go szanować, bo inni ze mną rozmawiają i patrzą przez pryzmat tego człowieka i mówią, słuchajcie, ale wy tam macie jakiś taki dziwny reżim. On jest nawet dziwniejszy niż ten w Kijowie, bo z tamtym facetem mamy łączność, on jest dosyć wy wyszczekany i to na wszystko mówi ładnie na telebimie, ale ten wasz taki trochę, kurde, taki mało komunikatywny jest. <grystanie> No, rozumiesz? Ja nie chciałbym wyjść na totalnego idiotę, który nic nie kuma, bo, bo się urodziłem tysiąc lat temu w Puszczy Białowieskiej, rozumiesz? No, to, po prostu, to jest poniżej mojej godności, ale, no, ale ubierają nas w takie galoty, no i co mamy z tym zrobić? No nie wiem. Na pewno nie chciałbym... W imieniu moich sąsiadów i wszystkich, którzy, daj Boże, mnie słyszą, sprawiać wrażenia, że będę kontestował urzędujące władze. No bo no problem polega na tym, że no nie jesteśmy w stanie, każdy z nas osobiście, miliony osobników, wyartykułować zbornie swojego zdania. Ktoś, niestety, tak to działa, musi nas reprezentować i to jest zaleta i jednocześnie wielka wada tego systemu, który upada to jest system tak zwanej demokracji reprezentatywnej, czyli republika prowadzona przez naszych reprezentantów zwyczajnie nie działa bo została skorumpowana do cna i nasi reprezentanci przypominają jakieś figury z kabaretu, a nie prawdziwe osoby, które mają dążenia i wyobrażenia i wiedzę nam bliską. No to tak wygląda. To nie... Bardzo łaskawy jesteś w tej wypowiedzi, muszę przyznać. No ale może rzeczywiście tak trzeba, żeby jednak te fasadowe cechy zachować z szacunkiem. Aczkolwiek trudno jest, bo w krainie małego brata najróżniejsze cuda się wyrabiają. Można powiedzieć, że sąsiadujemy troszkę z taką krainą Alicji i, i troszkę to zaczyna tak wyglądać. Notabene niedawno oglądałem taki serial pod tytułem Utopia, polecam. Dwie edycje były, 2013 i 2020 rok, dwa scenariusze, amerykański i brytyjski. Ja oglądałem ten z 2020 roku. Notabene y, premiera w połowie 2020, wszystko o pandemii. E, cała intryga y, y, Przedstawiona w bardzo intrygującej postaci komiksowej takiej i na bazie komiksu różne zagadki tam były zawarte. Troszkę właśnie w w Krainie Czarów. Nie wiem, czy widziałeś ten film. To jest miniseria osiem odcinków. Recenzje były najrozmaitsze. Dużo było takich zdawkowych, słabych. Natomiast myślę, że ocena była niewłaściwa, ponieważ... To nie był seria rozrywkowo-komediowy, taki abstrakcyjny, lecz to była fabularyzowana dokument, dokument fabularyzowany. O, tak bym to nazwał. Ponieważ tam praktycznie wszystkie rzeczy były prawdziwe. Łącznie z, z tym zamiarem, gdzie głównym hasłem było a co zrobiłeś dla tej przeludnionej planety? Bo to właśnie ci działacze z samej góry wypowiadali się w ten sposób. A wiadomo, nie była aż tak przeludniona. Nie chcę tutaj zdradzać całej intrygi. Myślę, że jest to troszkę zaskakujące, ale niestety bardzo podobne do efektów bieżących działań. Serial został oczywiście błyskawicznie zdjęty po ośmiu odcinkach. Nie było żadnej kontynuacji, chociaż on się skończył także na kontynuację wskazywał. I tak też widzę tutaj to podobieństwo do tego, że żyjemy w takich różnych krainach, bo to przecież każde z państw ma swoje tutaj w Europie specyficzne cechy, czy to Francja, czy to Niemcy, czy to Szwecja. Polska oczywiście też. Wszędzie jakiś taki mały brat sobie siedzi i coś tam majstruje w socjotechnice. Nie zawsze na eksponowanych stanowiskach. Czasem w pozycji szerogowego działacza. No i widać, że to jakoś się jeszcze kręci, aczkolwiek niezbyt jeszcze długo ten system wytrzyma. Bo ja mam wrażenie, że to zderzenie z fizyką i ekonomią nastąpi niebawem. Tak, to jest kwestia miesięcy. Mało tego. Bronię się psychicznie przed tym obrazem. Nie chciałbym tego przyjąć jako wiodącego scenariusza rozwoju wypadków, ale z biegiem dni od 1 stycznia, coraz bardziej patrząc na wykresy i na, te, na to, co się dzieje w świecie finansów, dociera do mnie świadomość, że plan jest inny. Będzie duży szok, który dotknie tak zwany świat rozwinięty. No i wtedy dopiero nastąpią kaskadowo kolejne wydarzenia ten system stary, rozmontowujący, bo bądźmy, powiedzmy sobie prawdę, ten system dolara na przykład, który zdominował świat w ostatnich ośmiu dekadach. Jego nie da się tak y wyłączyć jednym jakimś y posunięciem, że Putin na przykład ogłosił otwarcie giełdy w Szanghaju, w Moskwie i tu będą handlowali ropą za ruble. To tak się nie odbędzie. Musi być jakieś duże, naprawdę dojmujące tąpnięcie na rynkach, żeby nowy porządek oparty na wartościach realnych mógł zacząć. się. Ja nie mówię, że mógł dominować od razu. On nie będzie dominował, od razu będzie walka, będzie okres przejściowy, będzie bardzo przykry okres zwalczania się dwóch systemów. Ale żeby w ogóle ten okres przejściowy się zaczął, to musi nastąpić coś drastycznego. No i to właśnie prorokuje znany koneser sztuk prognostycznych. Pan Gerald Czelente Nie jestem jego wyznawcą, nie reklamuję go tutaj, ale to jest wybitny człowiek, który w kluczowych momentach potrafi wyczuć e, nastrój chwili. Włosi są bardzo dobrzy w dziedzinie e, reklamy i mm, mody. Futra, samochody, perfumy, no, rozumiesz, że to, co jest dzisiaj na topie, no to w północnych i, i środkowych Włoszech zawsze znajduje bardzo dobre odzwierciedlenie. I to jest człowiek z Neapolu, który to czuje, nie wiem na jakiej zasadzie genetycznej, nie wiem, osobistej, familia, familijnej. On to jakoś wyczuwa od bardzo dawna i wbrew wszystkim obecnie prorokuje duże starcie w tym roku. Ja jego nie popieram, nie jestem jego wyznawcą. On mówi o dużym konflikcie, o jakimś ogromnym ataku, e, prowokacji politycznej typu false flag, która przestawi tory na nowy kierunek. I Nie chciałbym tego widzieć, bo, bo mówi wprost o prowokacji atomowej, tak? czyli wo wojna termojądrowa w tle, typu kryzys kubański i tym podobne rzeczy. I nie chciałbym tego doświadczyć, bo sam rozumiesz, że mój ojciec osobiście przeżywał te, te rozterki. Rozumiesz? Ja teraz stawiam się w jego buty no i, i nie wiem co robić, no. Bo jeżeli jutro spadnie na nas bomba termojądrowa i wszystko szlak trafi, to naprawdę wszystko jedno, nie wiem co mam robić, I wydam wszystko, idę na kurwy, albo nie wiem co. No, <grych> <grych> Rozumiem, że jutro świat się kończy, tak? Może tak źle nie będzie, bo y, w tych scenariuszach y, krytycznych, tak nazwę, Dużo części wymienia, wymieniana jest prowokacja na zasadzie yy, wywalamy jakieś jedno miasto i siadamy do stołu, bo nikt nie chce, żeby kolejne wyleciało w powietrze. Natomiast nigdy nie można wykluczyć takiej eskalacji, co przecież yy, szereg tutaj osób yy, ze znaczących kręgów wojskowych yy, manifestuje, że chciałoby coś większego, tak? chciałoby sobie tutaj postrzelać tym czy tamtym, aczkolwiek to jest droga bez wyjścia. Dlatego e, poważni stracę tezy, nawet, jak to są osoby bez czci i wiary, najbardziej skorumpowane, najbardziej bezwzględne, e, ale trzeźwo trzymające się realizacji własnych interesów. E, myślę, że fanatyzm stawiają na dalszym planie niż e, realny interes, bo tutaj kwestie rozpędu takiej potyczki, no praktycznie po pół godzinie jest pozamiatane. A dużo łatwiej dyskutować o zmianie porządku świata po jakiejś krótko eksplozji, która powoduje, że jakiś tam jakaś prowincja jest trudna do zamieszkania, gospodarowania przez pewien czas. Nawet jakby to było 100 czy 200 lat, nikt by się tym specjalnie nie przejął, jeżeli to mamy powiedzmy 100 kilometrów kwadratowych i wtedy można by rzeczywiście pozałatwiać metodą zarządzania przełomem wszystkie istotne sprawy, a widać, że szereg mocarstw ma takie zapędy, żeby przemeblować zupełnie świat. Przede wszystkim tworzy się wschodnie, czyli cały BRICS Widać, że sprawy nabierają rozpędu. Także kwestie walutowe i kwestie systemu bankowego rzeczywiście nabierają realnych kształtów. Po drugiej stronie świat zachodni, który zaczyna się hermetyzować we, własnej, we własnym sosie. To też jest już pewna sprawa, bo jeszcze w połowie ubiegłego roku mogliśmy się zastanawiać, kiedy to nastąpi, czy to rzeczywiście pójdzie tak daleko. Teraz już nie ma żadnych wątpliwości. Tak to poszło tak daleko, te światy się rozdzielają. Tak, następuje dekupling, chociaż jakbyś spojrzał na statystyki, to obrót gospodarczy chociażby z Chinami mimo tak zwanej pandemii paradoksalnie wzrósł. No jest pytanie, jak to jest w ogóle możliwe, skoro Chińczycy pozamykali tysiące swoich fabryk, włącznie z największymi, a obrót gospodarczy Chin ze światem typu handel zagraniczny wzrósł. I powiem Ci, że tu mi się zapalają czerwone lampki ostrzegawcze, które mi mówią, prawdopodobnie te liczby są prawdziwe i wskazują na to, no, że wyszły ogromne zamówienia nadzwyczajne, wbrew kondycji przemysłu i koniunkturze. Ktoś robi zapasy. Czyli Fabryka Świata pod tytułem Chiny, mimo tych restrykcji covidowych, na przyspieszonych obrotach na zlecenie za granicę coś produkowało. Ktoś coś zamawiał w nadzwyczajnej ilości, mimo tego, że chwilowo nie miał tego na to popytu. Aha. To znaczy, że generalnie świat przygotowuje się do konfrontacji, że za chwilę te fabrykę będą zamykali. Niekoniecznie całą, ale przynajmniej częściowo. No. To właśnie jest mój wniosek z tych dziwnych zestawień koniunktury. No właśnie widać, że jest takie chwilowe uspokojenie. Niby gospodarczo lekki wzniosł, niby inflacja troszkę przygasła. Jakieś perspektywy się tam pojawiły i na rynkach makroekonomicznych, i na mikroekonomicznych. Niemniej jednak w bardzo wielu obszarach, przykładowo małego biznesu, widać, że już trup ściele się gęsto. Szereg małych firm, przykładowo polskich, zwija swoją działalność, zamyka ze względu kosztów. No jest to problem, ponieważ widać ruchy wsteczne, oczywiście więksi podejmą te rynki. Jak zwykle, natomiast szereg ludzi będzie musiało e, znaleźć sobie inne zajęcie, pomimo wielu lat zainwestowanych e, we własny biznes. No jest to przykre, wiele takich audycji ostatnio słyszałem w radiu, że e, ludzie z żalem opowiadają o konieczności e, zamknięcia swojego małego e, biznesu, klipu osobowego, czy pojedynczej e, firmy jednej osobowy, osoby. No, nie wiem jak to się skończy, bo widać, że cofamy się do lat 80. niestety. No ale tutaj jak zwykle warto spojrzeć na rynki najbardziej rozwinięte w Stanach Zjednoczonych Microsoft Amazon Facebook Twitter wszystkie te firmy high tech właściwie redukują zatrudnienie w tym sezonie o liczby dwucyfrowe. No i pytanie, dlaczego na tak szerokim, że tak powiem, spektrum odbywa się jedno zjawisko? No jest prosta odpowiedź. Zwyczajnie koniunktura w przyszłości w najbliższych kilku latach będzie słabsza. Microsoft to mówi wprost. Redukujemy zatrudnienie, aby przystosować się do wymogów nowego rynku. Nie będzie potrzeba tylu produktów, tyle serwisu i tyle sprzedaży. To się skurczy. Mówimy o, o tym high-tech, prawda, rozbuchanym przez ostatnie lata, w którym pokładano wielkie nadzieje, tak, cyfryzacja, internet i tak dalej, no ale, proszę bardzo, one się zwijają. W Europie całkiem wyraźnie zwija się przemysł zależny od energii, od wysokich kosztów energii, która znakomicie podrażała. tak? No. Możemy powiedzieć, że to jest kwestia regionalna, energia droższeje, ta Europa traci konkurencyjność, przestaje produkować, wydobywać, przetwarzać. No to jest jasne, ale w tym samym czasie amerykański high-tech w niewielkim stopniu zależny od cen energii także się kurczy. Czyli mówimy o pewnym przestawieniu. Nie chodzi o zasadnicze drivery kosztów przemysłowych. Mówimy o przestawieniu w ogóle gospodarki globalnej. Podobnież y, motoryzacja, tak, bo mamy wytyczne tutaj elektrycznych pojazdów. Y, notabene pierwszy przewoźnik y, morski y, zakazał przewozu promami y, samochodów elektrycznych ze względu na Niemożliwość ugaszenia pożaru bez specjalistycznych jednostek gaśniczych na morzu. No, no tak, to jest, to jest ta ciekawostka. To jest, to, jest, to, jest, to jest zabawa i zagadka wielopoziomowa. No tutaj, to ciekawe jest, ciekawe jest rozwikłanie tego, o co tu chodzi, ale wiadomo, że Opiera się to, jak zawsze, na przesłankach prawdziwych. No to, to prawda, że jak się, się zapali akumulator, to nie jesteś w stanie go ugasić, tak? Bo to po prostu nie zadziała. Jeżeli bateria telefonu komórkowego zanurzona w kąpieli może się zabić, a ten telefonik jest naprawdę miniaturowy. No było wiele przykładów użytkowników yy, telefonów typu iPhone, tak, które doznały śmiertelnego szoku pod prysznicem, bo tam coś nagrywały zdjęcia, robiły transmisję, o proszę bardzo mam nowy, nowy, tamten, nie wiem, tamten, nową łazienkę, tak, i doszło do zwarcia i, no i coś się zapaliło i i transmisja została przerwana, tak? do, do wybuchu i tak dalej. To wszystko jest prawda. Można zobaczyć tysiące relacji zapłonu na autostradzie samochodów elektrycznych typu Tesla, których straż pożarna nie może ugasić przez kilka godzin, bo po prostu to się pali żywym ogniem. Do gołego asfaltu. Tak, i razem tym, ten asfalt się wypala, bo tam jest temperatura ponad tysiąc stopni, no to wtedy to, wiesz, się zaczyna, te, To po prostu w tej temperaturze ten asfalt się ulatnia, no i robi się żywa pochodnia, wszystko się fajczy tutaj w okolicy i zostaje dziura w ziemi. Także, no ale tego oczywiście orędownicy zielonej energii i samochodów elektrycznych nie pokażą w Europie, no ale niestety takich wypadków masowych na autostradach w Stanach Zjednoczonych były dziesiątki tysięcy. No. Tak, mamy tutaj kolejny przykład utopii w realizacji. Myślę, że w tym roku to wszystko już się nasili, ponieważ stoimy na progu właśnie czwartej rewolucji przemysłowej, o czym Y, nasz ulubieniec Klaus y, przemawia wielokrotnie, y, także inni jego <śmiech> protegowani y, bardzo często to y, wyrażają. Również y, ostronosy, y, nasz Milusiński <śmiech> ostatnio zapowiedział nowy porządek świata, że on tutaj y, będzie w awangardzie wprowadzania y, tych nowych y, rozwiązań społecznych na skalę międzygalaktyczną widać, że to wszystko przed nami musimy się nastroić tak też dzisiaj sobie myślałem z dużą dozą humoru, wewnętrznej siły i odporności psychicznej na te wszystkie tory przeszkód które nam szykują rządziciele, będzie tego co nie miara. no i w związku z tym nowe zupełnie zawody się szykują kto przeżyje ten wygrywa nie chcę się straszyć, ale dochodzi jeszcze dyscyplina dodatkowa rynku lokalnego typu mm, przypodawanie się lokalnym wyborcom, Indianom, którzy mają przeważyć szale w nadchodzących jesiennych wyborach i niestety zaciekłość walki o, o wyznawców przybiera na sile. I jak zwykle. Nie w temperaturze jakichś tam racjonalnych wyborów, ale właśnie irracjonalnej propagandy. I wszystko Czy, to za nasze pieniądze. Tak I pieniądze i na, że, naszy naszych słuchaczy. Że pan premier y, chyba jest na straconej pozycji, bo ma bardzo mocnych i elokwentnych adwersarzy, którzy no wysadzą go w powietrze, na wszystkich błędach działania w ostatnich latach. I clue tego tej całej zabawy będzie się mieściło, jak można podejrzewać, na Ukrainie, gdzie są największe problemy, zyski, straty i napięcia międzynarodowe. I to jest już całkiem jasne. Ja miałem nadzieję, że do tego zwarcia nie dojdzie, ale Pan Radosław Sikorski i Wincent Wzrostowski, jak go nazywam, od rosnących odsetek, całkiem, czyli klan londyński, wyraźnie nakreślił swoją linię e, walki z odchyleniem prawicowym z Warszawy w osobach Kaczyńskiego i jego świętej pamięci brata Lecha Kaczyńskiego budujących swoją renomę na y, przygodzie kijowskiej no i PO no, kilk, wiele odłamów tutaj działa, współdziała w tej mierze ugasi cały ten entuzjazm y, epopei y, na dzikich polach, czyli odbicia kresów Rzeczpospolitej na Ukrainie przy okazji wojny ukraińskiej z naszym odwiecznym wrogiem w Moskwie. Londyńczycy bardzo zgrabnie będą punktowali wszystkie błędy tych działań, bezsensowność kalkulacji, idiotyzmy, podarunków w postaci uzbrojenia dla Żeleńskiego i tak dalej. No i wyjdzie na to, że miliony uchodźców z Ukrainy, które nas obsiadły i którym trzeba płacić, o wiele więcej nas kosztują niż rzekome zyski z, z, z inwestycji w przyszłość pod tytułem na przykład odzyskanie naszych kresów na wschodzie W Lwowie chociażby już minimalnie na to patrząc żebyśmy tylko odbili Polski Lwów, no bo Lwów jest miastem polskim do dzisiaj to nie wszyscy sobie z tego zdają sprawę w szczególności ci, którzy tam nie, nie byli z wizytą, ale Lwów do dzisiaj mimo, że jest miastem na terytorium suwerennej Ukrainy nadal jest większościowo miastem polskim. Ale... No, ale... To jest nowość, rzeczywiście. Ja tego nie wiem, jaka jest struktura ludnościowa w tym momencie. No ale ja ciekawe, o ciekawe, Ja mówię o sympatiach i mówię o, o strukturze, tak powiem, językowej i biznesowej. Jakbyś się chciał dzisiaj, przy okazji tych różnych ustaw o wzajemnym uznaniu tak? między żelejskim a Morawieckim zameldować w Lwowie to nie ma żadnych przeszkód bo przyjeżdżasz na podstawie swojego do dowodu osobistego, otwierasz dzisiaj swoją firmę i będziesz funkcjonował nikt się nie będzie tam yy, prześladował, nie będzie ściągał z siebie haraczy, bo otoczenie jest bardzo propolskie jak przyjedziesz tam, to wszyscy rozumieją w sklepie twoją mowę ojczystą. Nie musisz się uczyć ukraińskiego. Ale z drugiej strony doceniają, że yy, ty w zamian yy, nie będziesz mówił po rosyjsku. <grych> Tylko jeżeli już, to nauczysz się ukraińskiego. Rozumiesz? Że będziesz mówił po polsku albo po ukraińsku. Nie używając języka wroga. To no, u, u mnie by tego wyboru nie było, e, mówiłbym po polsku, po rosyjsku albo po niemiecku i, no. i innych wyborów nie ma. Ale broń no, panie, panie Boże, nie używaj języka wroga, czyli rosyjskiego. Tak, ja rozumiem. Mów po swojemu, bo... Ale, ale kochany, no my ja cię nie... No, ale, no, ale wiesz to przyjdzie jakiś taki narwański się wbije nóż w plecy. No po co? No, mów po naszemu, czyli po polsku. To jest właśnie jeden z elementów tak zwanej regionalnej odpowiedzi manualnej na pewne rzeczy. Ja tego dzisiaj nie będę rozwijać, chociaż to jest oczywiście furtka niezła, bo dzisiaj chcę niedużo o wojnie, żeby nie powiedzieć, że wcale karnawałowo, lekko, wesoło, bardziej tak technologiczno-społecznie, coś z Alicji w krainie czarów, coś z krainy małego brata i tak dalej. Pytanie takie fundamentalne. Czy prawda nas znajdzie, czy my będziemy musieli szukać prawdy? Bo to jest podwójne pytanie. Bo zasadniczo, żeby się czegokolwiek dowiedzieć, trzeba jej szukać, ale myślę, że przyjdzie taki moment, że nawet ci, którzy prawdy nie szukają, zostaną przez nią znalezieni. Tak. To bardzo ładne pytanie, zgrabna figura retoryczna i powiem Ci, że ja nie znam właściwej odpowiedzi do pytanie. Nie wiem, co przyjdzie pierwsze. Wiem tyle, że w moim osobistym doświadczeniu prawda zawsze przychodziła. Wcześniej czy później? Prawda? Tak, jej moment nadchodził. Ona nigdy nie zwiastowała swojego e, królestwa przedwcześnie. Była skromna, prawda? Był, tylko tam mówiła, słuchaj, i przyjadę. <grym> Mówiła tak, no wiesz co, y, nie zdziw się, jak będę niedługo. Nie mówiła, którego dnia, ale zawsze dawała znać, że y, wiesz co, y, kocham się bardzo, będę niebawem. Ja nie wiedziałem kiedy, czy to będzie dzisiaj, czy za dwa lata. Ale w porównaniu do innych obietnic, to ta była niezwycz, nadzwyczaj konkretna, bo ona zawsze się sprawdzała. Inne mi obiecywały, o, pan zarobi miliony dzisiaj, pojutrze, za 10 lat. No i zasadniczo te obietnice nigdy się nie sprawdzały. Ale ta, przyjadę jutro, pojutrze, tam kiedyś, tam, ale wiesz co, ja do ciebie. Ta się sprawdzała. Zawsze. Wydaje mi się, że jesteśmy blisko właśnie takiego czasu, kiedy ta prawda nas po prostu znajdzie i spojrzy nam w oczy z bliska w wielu aspektach, bo nie tylko tutaj myślę o, o sprawach ekonomicznych, że pewne fikcje zakończą się definitywnie, ale w takim bardziej ponadczasowym aspekcie czyli że ta epoka się domyka, ten system gospodarczy też. Te systemy społeczne również wydają się wyeksploatowane także z tego powodu, że walka z prawdą jest już posunięta tak daleko i z, z naturalnym podejściem do roli człowieka w społeczeństwie, w rodzinie, w państwie, że po prostu zmierzamy do takiej zapaści, z której już y, będzie widoczna tylko, prawda? Ponieważ y, cała reszta upadnie, bo nie jest w stanie obronić się y, wszechpotężne kłamstwo, które jest sprzeczne same ze sobą. No i sprzeczne jest z naturą tego wszechświata. Nie wiem, czy to jest jedyny, czy ostateczny wszechświat. Nie wiem, Poznamy teorie, które mówią o multiwersie, który jest bogatszy. To jest jeden z jego wymiarów, podobno. Ja tego nigdy nie widziałem. Mieści to się w mojej biednej głowie, że są inne wszechświaty, być może lepsze, a co najmniej równie podniecające, intrygujące. Ale z tego, co wiem z historii, no to wygląda na to, że jesteśmy w okresie przełomu. No i to z naszych historycznych doznań z powstania styczniowego i wcześniej to nie rokuje dobrze, jak się patrzy na namiestników urzędujących w Warszawie typu Brzeziński i tym podobne persony. No bo znowu użyją nas jako mięso armatnie i znowu ktoś będzie tutaj rozgrywał większy scenariusz. To, to, rozumie, to... że jest mi... Ja czuję się jakoś spokrewniony z tymi milionami ofiar na wschodzie, które giną teraz na naszych oczach. <grym> no ale wciąż bliżej mi jest do tej skromnej gazki, która tutaj żyje, tak? No właśnie. Polska ma jakoś trudne dzieje na przestrzeni wieków. Pytanie, czy to jest jakieś przekleństwo, czy czym żeśmy zawinili. W każdym razie poziom tych, można powiedzieć, delikatnie zaniedbań, ale ja bym to nazwał tej bezgranicznej głupoty politycznej i m, tego pomiatania e, prostą praktyką realnej polityki, no jest aż zanadto to i e, żeby tak troszkę rozluźnić atmosferę, zastanawiałem się też ostatnio, czy nie zaprosić do naszego rządu Czechów. Czechów... I żeby oni po prostu ustawili to wszystko po swojemu, wydaje mi się, że bylibyśmy zdecydowanie bardziej bezpieczni, szczególnie po wypowiedzi ostatnio, traktowanej jako bardzo niefortunną wypowiedź yy, Babisza, yy, że on nie wyśle nikogo na wojnę, nie obchodzi go ta wojna i w ogóle róbcie sobie co chcecie, ale bez nas. <śmiech> Potem się z tego tłumaczył gęsto. Niemniej jednak ja bym widział opcję czeską w naszym rządzie. Wiesz co, jak, jakby było w ogóle taka możliwość, to ja może ktoś się mnie obrazi, ale ja z urodzenia z, z, z przekonania jestem babiszowcem. Wiesz, <śmiech> ten gościu, on jest trochę skompromitowany, wiesz, jest, za... jest, jest, tam narobił afery. Ale, ale Europejski Sąd nawet po wielomiesięcznych obradach i dużych nakładach finansowych bardzo dobrze znających istotę sprawy adwokatów nie udowodnił mu malwersacji bo główny zarzut przeciwko Babiszowi było to, że on zmalwersował ileś tam dziesiątków milionów europejskich dotacji. Tak? Tak. Ustawiał no, przetargi, coś tam, To tak, i, tak, i, tak, i, tak, i tak dalej. I potem, wie pan co, pan nie może kandydować. Usuwamy pana z listy wyborczej. No i, no i, i on to wszystko przytrzymał. I się okazało, że te zarzuty są wzięte, że tak powiem, z brudnego palca. No po prostu to... On jest nie ukradł. To wszystko było zgodne z europejskimi dyrektywami i z ich koślawymi programami inwestycji tak zwanych infrastrukturalnych. I teraz uwaga, drugie dno. Babisz nie jest głupi, on z tego skorzystał, on wiedział dokąd ta eurokomuna zmierza i z tego skorzystał koniunkturalnie zarobił na tym. A bolszewicy z Brukseli powiedzieli, nie, pan to coś ukradł. No i się okazało, że sam Europejski Trybunał stwierdził, nie, on nic nie ukradł. Wszystko zgodne z dyrektywami. On to wszystko tak ładnie to zrobił, że myśmy ukradli podatnikom, a on to ładnie zapszą zgodnie z naszymi dyrektywami. Czyli to jest taki eurobolszewik, ale taki trochę nie nasz, bo bo taki, no, wykorzystał nasze mechanizmy wbrew nam samym, bo nie chciał z nami śpiewać, no, Rozumiesz? To jest taka właśnie zabawa. Dlatego mi się Babisz podobał od, od samego zarania. Bo widziałem, że to jest partyzant sz, czeski, który śpiewa ten hymn i w niego nie wierzy, tak? Wojak Szwejk, to rozumiesz, że on tutaj robi swój interes przy okazji. Jakbyśmy mieli takiego polskiego szwejka w Warszawie... No, to, dużo to lepiej, zdecydowanie. nie, to ja bym Ci się podpisał pod nim wszystkimi kończynami. Nie dlatego, żebym w niego wierzył, tylko dlatego, żebym wiedział, że Twoje i moje dzieci mogą spokojnie w tym cyrku przetrwać gdzieś tam na uboczu, że on je przeprowadzi. Rozumiesz? Przez te bagno z kurwy synów. No niestety tak. Jak widać poruszamy sprawy bardzo ważne i bardzo delikatne, bo porusza nas to wszystkich. Myślę, że państwa również. I poziom zagrożenia, który aktualnie się rysuje i poziom tej politycznej bezczelności, która nas otacza, wszystko rzekomo dla naszego dobra, łącznie z zapakowaniem nas w blaszane pudełka i wysłanie na front. No nie chcielibyśmy tego doczekać, że tak powiem, życząc sobie jednak długiego i zdrowego życia. Więc co? No, póki co jeszcze nie teraz, ale widać, że zakusy są jak najbardziej niestety uporczywe. Opcja czeska chyba nie zwycięży w naszym, w naszym rządzie, także będziemy się musieli użerać z tym wszystkim. Czy wybory się odbędą, czy nie, tego też nie wiadomo, bo zawsze można zrobić, żeby był jakiś stan paranormalny który uniemożliwi wybory. No i po prostu rozrywkowy będzie rok. Bez ofiar się pewnie też nie obejdzie gospodarczo. No ale cóż jesteśmy u progu nowego roku. Póki co robimy podsumowania bilanse. To co miało być zrobione w sposób, że tak powiem nieustępliwy i konieczny zostało pewnie zrobione w grudniu. Teraz zostało weryfikowanie zaległości, które co prawda nie są pilne, ale kiedyś będzie trzeba zrobić, więc dokańczamy te zeszłoroczne sprawy. Ja jeszcze bym radził, żeby nie przyjmować za dużo zobowiązań na przyszły rok, czyli na bieżący, ponieważ nie wiadomo, jakie będą możliwości ich wypełnienia. Lepiej się trzymać z daleka od tych wszystkich wyzwań, raczej zadbać o własny interes, o to, żeby mieć alternatywne źródła utrzymania możliwości własnej pracy, zadbania o siebie, o swoją rodzinę. Bo ten rok będzie, myślę, takim właśnie rokiem sprawdzającym, który zmieni system gospodarczy na kompletnie inny kierunek i to nam właśnie rządziciele obiecali w Davos, także nasi tutaj rodzimi, chociaż nie, rodzeni. I to cóż, tym bym zakończył, bo czas się nam zbliża do końca. Mam nadzieję, że się Państwo nie nudzili. Chociaż były dramatyczne momenty w, tym, w tej audycji, pomimo tego, że audycja jest karnawałowa. No, ale takie czasy przed nami. Ja już wszystko w planie, co miałem na dzisiaj, chociaż jeszcze zostały mi rzeczy z kinematografii związanej właśnie z tego typu filmami jak Utopia i z filmami, które mają w sobie przekaz bezpośredni, chociaż rzekomo są filmami futurystycznymi, które pokazują obraz społeczeństwa, i to już widać, że jeszcze dwa lata temu, tak w komentarzach piszą widzowie, jeszcze dwa lata temu można by to uznać za bzdurę, ale w bieżącym czasie to już widać, że jest to relacja z poszczególnych tutaj obszarów społeczeństwa. Także tym, tym się z Państwem żegnam. Na początku stycznia do, doznałem olśnienia. To jest może nie przewrót kopertykański jeszcze, ale ten rok na pewno jest okresem przełomu. I kiedy się już skończy, nie będziesz miał żadnych wątpliwości, że weszliśmy w nową erę, w nową epokę i będą inne Reguły. Jestem tego absolutnie pewien po obejrzeniu setek różnych przekrojów społecznych i gospodarczych. Weszliśmy w epokę przesilenia i ona się rozegra w, w przeciągu najbliższych kilku miesięcy. I naturalnie ani ty, ani ja, ani nasi słuchacze razem wzięci, nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć, bo jest to zbyt potężne doświadczenie, w którym wszyscy bierzemy udział. Jednym z tych najważniejszych przesłanek potwierdzających przypuszczenia to oczywiście ten zjazd w Davos, ale jest tego dużo więcej. Także ja tylko czekałem na to, jak co i jak powie Klaus Schwab i Georgi Soros. W związku z tym, jak oni się pojawili, w jakim kontekście, no to już nie mam wątpliwości, gdzie jesteśmy i co się będzie działo dalej. Ten rok będzie bardzo intrygujący, przyniesie nam wiele niespodzianek, wiele przykrych odkryć. No i w tym czasie chyba wypada życzyć wszystkim wszystkiego najlepszego, dobrego samopoczucia, współpracy, współczucia i, i dobrych uczuć nas wszystkich, budowy wspólnoty. Bo jeżeli tej wspólnoty nie utrzymamy, to nas wszystkich rozjadą na marmoladę. Tylko tyle jaż tyle. Pozdrawiam. Tymczasem do usłyszenia. No i tak się chyba kończy audycja. To nie wiem, gdzie to się naciska.